Droga bez powrotu To dzisiaj i jutro A więc nie ma powodu dokonywać wyborów Gdy nie mogę Tak szybko jak ci, których już tutaj nie ma, a może Zobacić Ciebie A może nigdy ich nie jest mi tak samotnie nie? Bo tylko czas przekazałbyś tego świadomy. Ja I oddalam się I ja oddalam się I ja oddalam się Do miejsc naszych małych Stąd to już, nie Jak świadomy jestem teraz tego, że tylko i wyłącznie miłość pozwoli przetrwać to do końca. Nie uciekam od niczego, bo wiem, gdzie idę i do kogo podchodzę. Tak byłoby na łatwiej, ale nie jest tak. A tylko i wyłącznie od tego zależy Czy nie postradzam zmysłów? Nie dam się omawić łowcem czy i albo może teraz by było w pustych rękach a przecież to było w międzyczasie czasie